Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Autopromocja. Reklama.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 Już po 20 zatem zapraszam na magazyn reporterów Radia Afera. Zapraszam przed radioodbiorniki, przed ekrany, ponieważ audycje te oczywiście również transmitujemy na YouTube. A co dzisiaj w programie? Zaczniemy od wizyty w pozańskim urzędzie. Komisja Rewizyjna Rady Miasta ujawniła, że w ubiegłym roku na wynagrodzenia dla członków zarządów miejskich spółek wydano prawie 20 milionów złotych. Rekordowa pensja ujawniona w kontroli razem z premiami przekracza milion, a tłumaczona jest przez prezydenta Poznania tym, podobnie jak analogiczne przypadki, że wysokie zarobki są adekwatne do szerokiego zakresu działań oraz kosztownych inwestycji firm, takich jak Aquanet, Międzynarodowe Targi Poznańskie, czy Poznańskie Inwestycje Miejskie. Według Jacka Jeśkowiaka wymagany od menedżerów profesjonalizm wymaga podobnych stawek, co w podmiotach komercyjnych. Czy to słuszne założenie? W pierwszej części programu porozmawiam o tym z radnym Zbigniewem Czerwińskim, który jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. A po 20.30 zmienimy temat i pogadamy o ciszy nocnej na lotnisku Ławica. Od października na poznańskim lotnisku ma zostać wprowadzona zasada Core Night, która ograniczy do minimum ruch samolotów między godziną pierwszą a piątą w nocy. Jest to przeformułowanie dotychczasowych obostrzeń związanych z hałasem. Przewoźnicy nie mogą planować lotów w wyznaczonym okienku czasowym, aby było jak najciszej, ale za to mają większą swobodę późnym wieczorem oraz wczesnym rankiem które topory wcześniej także obłożone były pewnymi zasadami wynikającymi z poziomu głośności portu lotniczego. O konsekwencjach tych decyzji dla mieszkańców porozmawiam z wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa, panią Dorotą Barałkowską. A rozmawiać mogę dzięki realizatorom. Za konsolę Szymon dopierała, przy komputerze odpowiedzialni za transmisję Paweł Zjeżdżałka i Mikołaj Pluciński. Program przygotował Mateusz Markiewicz, a przedstawię go wam ja, Zuzanna pobocka Bulczek. Kłaniam się i zapraszam na magazyn reporterów. radni przyjrzeli się wynagrodzeniom zarządów miejskich spółek. Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną wykazała, że w 2025 roku na pensje menadżerów przeznaczono blisko 20 milionów złotych. Najlepiej opłacany prezes zarobił ponad milion złotych, a najwyższe wynagrodzenia odnotowano w spółkach takich jak Aquanet, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Poznańskie Inwestycje Miejskie. Więcej w naszym materiale. Jeżeli chodzi o kwanet, to są stawki europejskie. To jest porównywalne z wynagrodzeniem członków spółek wodociągowo-kanalizacyjnych miast średniej wielkości w Niemczech. Porównywałem za rok 2024 zarobki w wodociągach warszawskich, no i one są 30 parę procent niższe. Moim zdaniem one oderwały się od peletonu, ponieważ to jeżeli pierwszych prawdopodobnie 20 menedżerów najlepiej opłacanych w spółkach komunalnych jest w Poznaniu, to znaczy, że oderwaliśmy się od peletonu. Zaznacza przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rewizyjnej. Rady Miasta Poznania, w Czerwiński. Wysokim wynagrodzeniem w miejskich spółkach sprzeciwia się również Poznańska Konfederacja. W 2025 roku na wynagrodzenia prezesów i zarządów spółek miejskich wydano prawie 20 milionów złotych. Rekordem są zarobki prezesa Aquanetu, gdzie wyniosły 1,65 mln zł. Nie mówię o reszcie zarządu. Kilku innych prezesów zarobiło po 900 tysięcy złotych. Problem jest taki, że w większych miastach działają podobne spółki, dokonują inwestycje, mają więcej Pracy, a ci prezesi i te zarządy zarabiają 2 mniej. Jeżeli te zarobki w Poznaniu byłyby jakoś uzasadnione merytorycznie, to my być może nie mielibyśmy problemu z tymi zarobkami. Ale miasto jest zadłużone na ponad 3 miliardy, gdzie jeszcze nie wiemy o długu ukrytym. Spółki są zadłużone na też grube miliony, jak nie miliardy, a dla pracowników nie ma pieniędzy na symboliczne podwyżki czy nagrody. Damian Łybalski, jeden z liderów Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego w Poznaniu. Konfederacja stanowczo sprzeciwia się temu. My tutaj w Poznaniu sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się temu. Jeżeli są problemy finansowe w takich spółkach, to pierwszy powinien zacisnąć pasa zarząd. Nie może być tak, że kierowca czy motorniczy, czy zwykły pracownik zarabia grofę, myśli jak tutaj dociągnąć do pierwszego, a zarząd bawi się za milionowe wynagrodzenia. To jest cyrk na koszt podatnika, na koszt poznańskiego podatnika. W tej całej sytuacji, szczerze powiedziawszy, ja bym chyba najmniej obarczał winą prezesów, którzy takie wynagrodzenia mają wypłacane. Andrzej Brandkę, radny Miasta Poznania. Oczywistą rzeczą jest, że w wypadku możliwości zwiększania swojego wynagrodzenia poprzez właśnie różnego rodzaju systemy premiowe, to każdy by z tego czerpał. Tu jako radni bardziej się popatrujemy systemowi tych wynagrodzeń. Czyli co się składa na to wynagrodzenie i w jaki sposób taka dana osoba może ostatecznie zarabiać tak wielkie pieniądze. Bo to są pieniądze bardzo duże, i, i w ogóle nie jest niczym dziwnym, że poznaniacy i poznanianki się tym interesują, a także, że te kwoty robią wrażenie, bo te kwoty, kwoty robią wrażenie także na radnych. Dlatego te działania, które podejmuje Komisja Rewizyjna są o, o tyle słuszne, że one pozwalają nam bardziej zrozumieć, coś, co się składa na te wynagrodzenia, a w związku z tym w dalszym ciągu reagować i potencjalnie urealniać te stawki. Bardzo smutne jest to, że tylko wizja potencjalnego referendum, czy też odwołania włodarza przyczynia się do podejmowania Jakichś konkretnych decyzji. Dodaje prezes ruchu narodowego w Poznaniu Radosław Król. Tutaj posługuje się przykładem Krakowa, prawda? Wcześniej nie było tematu o ograniczeniu strefy czystego transportu, nie było o tematu o ograniczeniu zarobków prezesów spółek miejskich mówię tutaj o Krakowie. Obawiam się, że w Poznaniu, przynajmniej teraz widząc, co komentuje i w jaki sposób komentuje prezydent Jaśkowiak, być może niestety mówię to z ubolewaniem, nie da się inaczej. Mówię niestety, ponieważ ja wierzę w demokrację i wierzę to, że to lud powinien wyrazem swoich emocji w pewnym sensie pokazywać albo, że pewne działania władzy się podobają lub nie, a ta władza powinna odpowiadać na te emocje obywateli i dostosowywać się do tego. Czyli krótko mówiąc, widzimy, że zarobki są bulwersujące, prezydent miasta mówi tak, rzeczywiście macie rację, popełniłem błąd i y, jest pewna refleksja, która powoduje, że tak, obniżymy te zarobki, bo rzeczywiście miasto Poznań jest w trudnej sytuacji finansowej. Ja chciałbym, żeby to tak wyglądało w idealnym świecie. Wybrane spółki komunalne, które przynajmniej Zysk. Mam tutaj na myśli Modern Trans. To jest jeden konkretny przykład. Natomiast mówimy tutaj o przykładach innych, takich jak wodociągi miejskie, jakim jest Aquanet. Mówimy o pływalni miejskiej, jakim są termy maltańskie i tam te zarobki są horrendalne. Mówimy o inwestycjach miejskich, poznańskich inwestycjach miejskich, czyli spółce, która na rzecz miasta realizuje inwestycje, które jak wiemy albo są opóźnione, albo są realizowane nie do końca tak, jak być powinny. I tam jest bardzo wiele zastrzeżeń naszych. Więc my zwracamy uwagę na jakieś konkretne, a pan Jacek Jaśkowiak, czy też jego ludzie odwracają katagony i mówią, że wybrane przynoszą zysk, więc im się tam należy. A ja zadaję pytanie inaczej. Mamy spółki ogólnokrajowe, komercyjne, prywatne, które robią wielokrotnie większe przychody. Zarabiają wielokrotnie więcej i muszą konkurować na rynku prywatnym z innymi przedsiębiorstwami. I tamci prezesi zarabiają zbliżone pieniądze. Więc to jest coś nie tak i zwracamy na to uwagę. W studiu ze mną jest pan radny Zbigniew Czerwiński z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, badającej zarobki prezesów poznańskich spółek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać osobiście o tej sytuacji, o której się teraz dużo mówi, ale... To chyba nie jest jakaś nowość, że te wynagrodzenia są tak wysokie, tak mi się wydaje, że to przecież się nie dowiedzieliśmy o tym wczoraj. Tak, tak, no nie dowiedzieliśmy się, było wiadomo, że te zarobki są wysokie. Myślę, że to, co zrobiło pewne wrażenie na opinii publicznej, to ujawnienie zarobków w tych spółkach, których członkowie zarządów nie byli zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Natomiast ja już we wrześniu zeszłego roku w oparciu o analizy sprawozdań finansowych szacowałem, że te zarobki są na targach i w akwalecie między 800 tysięcy, to mówiłem o roku 2024, mhm. między 800 tysięcy a milion złotych. No i jak to się już wtedy było, widać, że się nie pomyliłem za dużo. No, a teraz po prostu przeanalizowaliśmy co do złotówki, stąd Stąd taka informacja. My to w tej chwili badamy zespołowo, także w związku z tym radni się zapoznają szczegółowo z dokumentacją, która mówiła za co i w jaki sposób wypłacano tak zwane wynagrodzenie zmienne na, mhm. na takim... Słynnych obrazkach, które zamieściłem, no w kolorze niebieskim są wynagrodzenia stałe i w kolorze czerwonym są wynagrodzenia zmienne. I także za rok 2024 przeprowadziłem analizę zarobków w spółkach komunalnych innych miast metropolitalnych, czyli Warszawy, no Krakowa, Łodzi, Wrocławia. No i te zarobki już w roku 2024 we wszystkich tych spółkach naszych odstawały nokautowaliśmy no wszystkich. W roku 2024 pierwsze 20 miejsc należało niewątpliwie do Poznania. Teraz jeszcze nie mamy, ale też radni zespołowo będziemy to badać. Przeanalizujemy te, te wszystkie oświadczenia majątkowe z tych miast metropolitalnych i zobaczymy, czy któreś miasto, któryś prezes z Warszawy zaatakuje 20 pozycję, bo nie sądzę, żeby 18 była do osiągnięcia przez kogokolwiek. I to jest Bulwersujące, że no, rynek warszawski, rynek Krakowa, rynek Wrocławia są to rynki e, konkurencyjne. Tam e, jednak jest dużo firm i skoro w tych miastach można płacić, czy nawet w Warszawie, e, menedżerom o 20-30 albo e, o 100% mniej, na 50% mniej, no bo powiedzmy tak, odpowiednik pim to tam się zarobi około 400 tysięcy, w Poznaniu grubo ponad 800. Mm -hmm co oznacza, że coś się w Poznaniu rozregulowało. I my tak samo analizujemy te zarobki od roku 2021. No właśnie. I okazuje się, że już wtedy to było zazwyczaj więcej, natomiast później taki automatyczny mechanizm indeksacyjny, który obowiązywał w Poznaniu mhm. albo zmiana, tak jak w przypadku akwanetu w roku 2023, spowodowała, że te zarobki, które były wyższe, po prostu oderwały się od peletonu. Jest Poznań, potem bardzo długo, długo nic i dopiero na pozycji 18-19, no to ktoś tam z innego miasta może mówić, o to może osiągnę pozycję. Także no, powinniśmy być dumni. 20 najlepiej opłacanych menedżerów miejskich w Poznaniu. No Wymiatamy. Nikt nie, po prostu nas nie jest w stanie osiągnąć. Czyli Poznań najlepszym miastem dla menedżerów spółek komunalnych. Po użył pan słowa, że to jest bulwersujące, ale wydaje mi się, że tutaj faktycznie um, no musimy już mówić nie tyle o jakimś takiej, o bulwersowaniu się ze względu na jakąś taką porządność czy jakąś moralność, tylko o takich naprawdę wymiernych konsekwencjach chyba. No mechanizm, mechanizm cały, cały ten mechanizm, który już mamy wstępnie przeanalizowany był taki, że e, Zgromadzenie wspólników, czytaj Jacek Jaśkowiak, bo w każdej z tych spółek, nawet gdzie są inni albo akcjonariusze jak w Akwanecie czy na Targach Poznańskich, jakby głos decydujący ma miasto Poznań, czyli prezydent miasta Poznań. I on ustalił ramy. Ustalą ramy, oczywiście gdyby rady nadzorcze chciały, no to nie musiałoby być to takie... E, takie różnice, bo te e, zarobki mogłyby być, gdyby Rady Nadzorcze trzymały się dolnej granicy ram, które mm -hmm. e, przyz, e, wyznaczył Jacek Jaśkowiak, bo to w akwanecie byłoby jakieś mm -hmm. 600 kilkadziesiąt, może 700. Na targach też tak by było. Natomiast jakoś dziwnym trafem Rady Nadzorcze za każdym razem wyznaczały maksymalne wynagrodzenie stałe. I poza nielicznymi wyjątkami Rady Nadzorcze też mm, bardzo liberalnie traktowały e, realizację celów zarządczych, które pozwalały na wynagradzanie na 100% czy 90% otrzymywanie wynagrodzenia zmiennego. I to powodowało taką sytuację. Czyli mhm. tak naprawdę Jacek człowiek powołał te Rady Nadzorcze, więc nie sądzę, że oni wpadli na taki pomysł bez konsultacji z prezydentem, żeby dać tym y, członkom zarządów maksymalnie wysokie wynagrodzenie stałe. I tak samo, jeżeli chodzi o ulubioną y, spółkę Poznaniaków, czyli Poznańskie Inwestycje Miejskie, no to tam y, sposób oceny był taki, że Prezydent osobiście określał połowę celów zarządczych i on weryfikował, czy zostały dobrze wykonane. W związku z tym, no dlatego mamy takie wynagrodzenia. I Prezydent prostu... zresztą też dosyć aktywnie odnosi się do tego zarzutu o te zbyt wysokie wynagrodzenia. No i powołuje się na to, że profesjonalizm, który jest wymagany od zarządów takich spółek, wymaga tak dużych kosztów. Ale jakby to, ja nie mówię, że oni mają pracować za 5600. Mhm. Natomiast chodzi o to, że w Warszawie buduje się znacznie więcej niż w Poznaniu. No, takie są inwestycje, na przykład jak metro, no bardzo, poważna, e, bardzo poważna inwestycja. Warszawa ma budżet 27-28 miliardowy, czyli czterokrotnie większy niż budżet miasta Poznania. Mhm. I tam od, ludzie pracujący w od, odpowiedniku PIMU u zarabiają po 4 kilkadziesiąt tysięcy. W, w miejskich zakładach autobusowych, które mają półtora y, raza, czyli 150% przychodów MPK, zarabia, to jest ten, który ma szansę, że może będzie szturmował 20 pozycję, mm -hmm. zarobił w 2024 nieco powyżej 600 tysięcy. Mm -hmm. y, natomiast we wszystkich innych miastach te zarobki są między 400 a 500 kilkadziesiąt Y, tysięcy, takie były w roku 2024, czyli teraz może w niektórych miastach przekroczyły 600 mhm. tysięcy. I to jest taka skala. Więc jeżeli y, w pięciu miastach metropolitalnych, mhm. niektórych, gdzie średnia zarobków takich jak Wrocław, Warszawa czy Kraków więcej płacą ludzie generalnie, bo są to miasta o bogatszym rynku pracy niż Poznań, czyli tam się płaci i lepiej specjalistom i także pewnie lepiej menedżerom, no to skoro tam można pozyskać menedżerów no, każdy z tych miast się rozwija, każdy z tych miast inwestuje. W związku z tym, no, ja nie sądzę, żeby było tak, żeby tam byli jak ci zupełni popaprańcy, mm -hmm. którzy za te nędzne 600 tysięcy pracują. No, bo 600 tysięcy, to tak nie jest zła pensja. No, nie, nie. I, I jakby nawet w Warszawie da się, da się <laughs> bardzo dobrze za to żyć. Więc yy, no, po prostu moim zdaniem yy, Jacek Jaszkowiak odkleiły się od rzeczywistości. No, tym bardziej, znaczy tutaj od, e, odbije to, bo faktycznie pojawia się taki kontrargument właśnie do wypowiedzi pana prezydenta tego, że e, spółki, o których on mówi, których, które usprawiedliwia, jeśli chodzi o te wynagrodzenia, e, właśnie nie do końca działają tak, jak powinny. No, tutaj albo na przykład występują w nich takie sytuacje, jak na no, międzynarodowych targach poznańskich, gdzie zarząd zarabia dużo, ale sama spółka jest bardzo zadłużona. Znaczy, no, zadłużona nie jest, tylko ponosiła straty. Ma, tak, ma, to była majątna spółka mająca o, bardzo sposób. duży mm -hmm. majątek, i dzięki sprzedaży kolejnych elementów mm -hmm. tego majątku trwałego finansowała swoją działalność. Także. W związku z tym, oczywiście, jeżeli chodzi o targi, to bulwersowało, ja to już badałem wcześniej, no i tam, natomiast tam już była pewna reakcja, jak spojrzymy, spojrzymy na, te, na ten mój obrazek, to ten niebieski pasek jest większy, ale mhm. ten czerwony jest mniejszy, bo Rada Nadzorcza już tylko w połowie oceniła pozytywnie do, dokonania zarządu, mhm. bo gdyby oceniła na 100%, to oczywiście prezes Kobierski zarobiłby więcej niż prezes Chudziński w Akwanecie. Więc tam już w roku 2024 była pewna korekta i w roku 2025 także Rada Nadzorcza już bardziej surowo oceniała zarząd i też podjęto pewne działania restrukturyzacyjne. Mhm. I, to jest, i to, to jest taka sytuacja. Natomiast moim zdaniem no, najbardziej dynamicznie rozwijający się konkurent Targów Poznańskich, czyli Targi Kielce, tam jest dwuosobowy zarząd i prezes zarządu spółki, która w odróżnieniu od targów w ciągu ostatnich pięciu lat tylko przed jeden rok miała niewielką stratę, zarabia około 600 tysięcy złotych rocznie. Mhm. Także i drugi członek zarządu około pół miliona, czyli ten zarząd naj, najgroźniejszego, najbardziej dynamicznie rozwijającego się konkurenta i stabilnego, czyli targu w Kielce, kosztuje połowę tego, co nasz czy osobowy zarząd Poznański. Wspominał pan o reakcji, o pewnej korekcie. Jak właśnie przedstawia się teraz cały ten temat w Radzie Miasta? Jakie są reakcje? Jakie teraz będą podejmowane akcje, zarówno przez Komisję Rewizyjną, jak też... No, jakie jest ogólnie nastawienie do problemu? Czy jest podejmowany, czy może jest jakoś spychany Ta, na dalszy plan? Powiem tak. Pracujemy. Ja w zeszłym roku... Yy, przeprowadziłem indywidualną kontrolę Targów Poznańskich. Trzeba wtedy podpisywać klauzulę poufności. W związku z tym część radnych, członków Komisji Rewizyjnej, yy, Rewizyjnej mówiła, no, że oni tych dokumentów nie widzieli. W związku z tym trudno im na słowo wierzyć, że to wszystko, co pisze, jest prawdą, w związku z tym teraz pracujemy zespołowo, czyli Aha. stąd była ta wielka afera, że tutaj radni chcą coś utajniać, dlatego ta konferencja prasowa Komisji Rewizyjnej, że nic nie utajniamy, wszystko jakby do podłogi zostanie... Wyjaśnione. Natomiast y, ta praca zespołowa oczywiście pewnie trwa trochę dłużej, no bo radni jakby no, muszą się zapoznać wszyscy z tymi dokumentami. Musimy zebrać swoje opinie. Natomiast generalnie plan jest taki, że przeanalizujemy za pięć lat i ten pełny raport zostanie opublikowany, przeanalizujemy te cele zarządcze, a następnie jak już skończymy tą kontrolę, to zajmiemy się sposobem prowadzenia nadzoru nad targami, nad wszystkimi spółkami miejskimi przez biuro Nadzoru Właścicielskiego i pana prezydenta. Mhm. Czy to będzie jakby kolejny, kolejny krok, że jakby teraz jakby sprawdzimy, koń co jest, czyli ile w poszczególnych latach, gdzie nastąpiło odklejenie, porównamy to, co, co jest z innymi miastami. Prawdopodobnie, gdyby pan prezydent zrealizował uchwałę. Z października, z września tego roku, zeszłego roku, no to do końca roku ten raport by się pojawił. No ale pojawił się raport bardzo skąpy, okrojony. I zresztą spóźniony, zdaje się. W związku z tym komisja rewizyjna no, musiała się tym zająć. Natomiast jakby uznaliśmy, że zrobimy, pracujemy zespołowo i mam nadzieję, że radnie się zmobilizują. I jakby teraz, mimo że już mamy przygotowywanie oceny wykonania z, yy, budżetu za rok 2025, to jakby już stosunkowo niedługo dokonamy pełnego rozliczenia. I druga rzecz, także po 30 kwietnia będą opublikowane oświadczenia majątkowe prezesów spółek w innych miastach metropolitalnych. Będziemy mogli porównać sobie, jak ta sytuacja wyglądała. No i wtedy no, nasz podstawowy zarząd jest taki, Absolutnie nie przyjmuję tej opowieści, że trzeba płacić milion, mhm. skoro w pięciu innych miastach metropolitalnych maksymalne zarobki są właśnie między 500 a 600 tysięcy złotych i tam nie słychać, że komunikacja warszawska stanęła, że metro nie jeździ, mhm. tramwaje nie jeżdżą, jeżdżą, byłem teraz w weekend, jeżdżą, metro jeździ, autobusy jeżdżą, trawa jeżdżą i tak samo mają wyświetlacze, o której będzie i mniej więcej jeżdżą, ok. Więc także tutaj, a jak powiedziałem, jest to znacznie większe miasto, tych pasażerów jest znacznie więcej i są to większe spółki, każda mhm. z nich, czyli metro warszawskie ma więcej, większe przychody niż MPK, tramwaje warszawskie mają większe przychody niż MPK i autobusy warszawskie, mhm. czy spółki komunikacyjne, każda z nich jest większa niż MPK. Chciałam jeszcze tak na koniec zapytać o to, bo na razie mówiłem właśnie o o, pewne, o pewnych kontrolach, o tym, żeby sprawdzić, żeby się przekonać, żeby wykazać. Chciałam jeszcze podpytać o to, jakie narzędzia tak naprawdę mamy, jeżeli faktycznie już wszystko wykażemy, żeby zacząć te sytuacje i te wysokie wynagrodzenia trochę racjonalizować. Ta druga część to jest sposób prowadzenia nadzoru przez mm. miasto, to jest ta druga część kontroli, która będzie skutkiem. Oczywiście jest tak, że my mamy podpisane kontrakty z tymi menedżerami, mm -hmm. czyli generalnie jak jest podpisany kontrakt, no to one zazwyczaj jest tak, że jeżeli menedżer realizuje swoje zadania, no to miasto musi mu płacić tyle, ile się zobowiązało. Natomiast w momencie, kiedy kończy się e, kadencja, na którą został wybrany, albo kiedy jakby nie są realizowane cele, które miasto wyznacza, no to wtedy jest zawsze możliwość zmiany zarządu i wtedy nowy zarząd czy też nowe rozdanie powoduje, że można określić i zracjonalizować te stawki. No, pierwsza, tak, pierwszy taki ruch Y, był w zeszłym roku wykonany przez prezydenta, oczywiście na bardzo wysokim poziomie, że już nie ma takiego automatycznego indeksowania tych zarobków, tylko, że zostały ustalone kwotowo, że ta, te zarobki stałe to jest tyle i tyle tysięcy złotych miesięcznie, więc tutaj już nie ma takiego automatu, że jak będzie rosło przeciętne wynagrodzenie, to automatycznie będą rosły mhm. wynagrodzenia prezesów. Natomiast, jak powiedziałem, to jest ciągle na, na poziomie, który odbiega od realiów w innych miastach metropolitalnych w Polsce i to jest sytuacja, która jest skandaliczna, szczególnie, że gdyby byłoby tak, że my świetnie płacimy, no ja, ja już już mówiłem o tym we wrześniu, że ja nie mówię o tym, żeby odbierać tym prezesem, tylko że gdyby te wynagrodzenia nadmiarowe, mhm. które, jak powiedziałem, często na osobę są 200, 300, a nawet 400 tysięcy złotych, jakby nie zostały wypłacone, a wszystkie te spółki, poza targami poznańskimi, które też były dokapitalizowane, czyli dostawały pieniądze z miasta, ale generalnie zarabiają na tym. No i modern transport, powiedzmy, ma tam ubieja miejskie, ale też jakoś zarabiają. Natomiast wszystkie inne, one żyją dokładnie z tego, co miasto im daje. PIM całkowicie po prostu. Więc tam nie ma żadnej gry rynkowej. I jeżeli te, w tych spółkach... Tyle miasto płaci. i To jak powiedziałem, że gdyby te nadmiarowe wynagrodzenia odebrać, to moglibyśmy wszystkim dyrektorom szkół podnieść dodatek funkcyjny o półtora tysiąca złotych. A każdy wie, że teraz bycie dyrektorem szkoły, a nawet przedszkola, nie. wymaga bardzo dużej odporności <gry> ze względu na, to, na postawę uczniów, rodziców, problemy z nauczycielami. No Także nie ma chętnych na bycie dyrektorem. W związku z tym, a oni nie zarabiają tyle, no bo jak dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym, no to może zarobić tam w tej chwili około 10 tysięcy złotych. O, to jest temat już w ogóle na, na osobno. czasach. A nauczyciel dyplomowany, jak ma parę lat godzin, też zarobi 10 tysięcy złotych i ma połowę mniej tych problemów, co dyrektor szkoły. W związku z tym. No w takim razie będziemy się przyglądać tej. No jednak na to wskazałem, że gdybyśmy tak. byli dobrym ojcem dla wszystkich, czyli rzeczywiście, na no kadra. Dyrektorzy szkół to jest nasz największy partner, bo jedna trzecia budżetu miasta idzie na edukację. Mhm. Czyli my potrzebujemy dyrektorów szkół, którzy będą zmotywowani, żeby te szkoły kształciły jak najlepiej, żeby system... Yy, Działał jak najlepiej, żebyśmy kształcili yy, na najwyższym poziomie, a jednocześnie, żeby dzieciaki były w tych szkołach bezpieczne. W takim tak. razie będziemy się przyglądali całej sytuacji z wynagrodzeniami i z dalszymi poczynaniami Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej. Moim i waszym gościem był pan radny Zbigniew Czerwiński. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Chwyci tak jak wcześniej Chodzę tyłem Jakiś tłuszczy czas Mniej mi Czy wieje wiatr Kto złapie mnie za drżącą rękę Jestem tu na krótką chwilę Jak bluza mecz, 42 czterdzieści dwa Otwieram oczy Let. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet cię głos się zetrze i marznąć będę w grubszym spetrze, więc chcę zacząć. Choć mam bilet Może Władze załawicy poinformowały, że od końca października samoloty nie będą mogły startować i lądować w czasie czterech nocnych godzin. Zakaz wzorowany jest na lotnisku Chopina w Warszawie. Jak dokładniej będzie to wszystko wyglądało? O tym usłyszycie w naszym materiale. Opowiem m.in. prezes portu Grzegorz Bykowski. Marcin Wesołek, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Od początku rozkładu zimowego, bo w lotnictwie mamy dwie pory roku, a nie cztery, czyli lato i zimę, czyli od początku rozkładu zimowego, czyli od ostatniego weekendu października wprowadzamy ciszę nocną na poznańskim lotnisku. To oznacza, że w godzinach od pierwszej do piątej, czyli w tych godzinach najgłębszego snu wszystkich chyba Poznaniaków i mieszkańców okolicznych gmin, wprowadzamy zakaz planowania operacji lotniczych, czyli zakaz planowania startu i lądowań na poznańskim lotnisku. Robimy to nieprzymuszeni przez żadną decyzję administracyjną czy przez żaden organ administracyjny. Robimy to z własnej nieprzymuszonej woli jako akt dobrej woli wobec mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. Chodzi o to, aby nie było sytuacji, w której samoloty będą przebudzały okolicznych mieszkańców właśnie w tym najbardziej newralgicznym momencie, wtedy kiedy według wszystkich mądrych głów koło tej godziny drugiej wszyscy powinni Generalnie fakt, że poznańskie lotnisko posiada najbardziej restrykcyjne przepisy hałasowe powoduje to, że nasze możliwości rozwoju się już istotnie ograniczyły w porównaniu do takich lotnisk jak Gdańsk czy Wrocław, które nie mają żadnych limitów operacji hałasowych. My dzisiaj moglibyśmy się, gdybyśmy nie mieli tych limitów, rozwijać znacznie szybciej. Tych samolotów zbazowanych byłoby znacznie szybciej, więc w kategorii zmniejszonych możliwości operowania przychodów, liczby pasażerów, to sama cisza nocna ma dużo większe znaczenie, niż to, że wprowadzamy ograniczenie operacji między 22 a 6, ma dużo, nieporównywalnie dużo większe znaczenie, niż to, że wyłączymy na 4 godziny lotnisko w nocy między pierwszą a piątą. Ona w decybelach może nie jest aż tak imponująca, bo to jest kilka, kilkanaście decybeli, jeśli porównamy te maszyny, które operowały w 2012 roku, a teraz. Natomiast jeśli chodzi o natężenie hałasu, te kilka czy kilkanaście decybeli, robi gigantyczną różnicę, to jest czasem hałas o połowę mniejszy, czy odczuwany jako o połowę mniejszy niż wtedy w tych dawniejszych czasach. My we współpracy z przewoźnikami operującymi na poznańskim lotnisku nakłaniamy ich do tego, żeby bazowały tutaj samoloty możliwie ciche. Największy przewoźnik na poznańskim lotnisku, czyli linia Ryanair zbazuje tutaj na sezon letni. Dwa najcichsze w tej chwili operujące samoloty Boeing 737 Max. Co do zasady operacje nie hałasują hałasują konkretne samoloty i samolot samolotowi nie jest równy. Wydana decyzja środowiskowa przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 2011 roku wskazywała 12 równoważnych operacji i to cały czas jest utrzymane do czasu zmiany tej decyzji środowiskowej. To obowiązuje 12 równoważnych operacji, to znaczy, że jeżeli te samoloty będą cichsze, to ich może być więcej, jeżeli będą głośniejsze, to może ich być mniej i to jest ten limit. To, co dzisiaj w ramach we współpracy z Polskimi Portami Lotniczymi i Związkiem Regionalnych portów lotniczych próbujemy zrobić, to zmienić też najbardziej restrykcyjne, jedne z najbardziej restrykcyjnych sposobów liczenia hałasu i wskaźniki, jakie w Polsce mamy. One nie są dostosowane do dzisiejszej sytuacji, one nie uwzględniają co do zasady ruchu który, lotniczego, który jest na lotniskach w ciągu całego roku. One bazują na wycinkowych fragmentach, na powiedziałbym większych anomaliach. Między 22 a 6 jest 12 operacji, w związku z tym w zależności od rozkładu lotów, bo nigdy nie możemy dla Różny, dla każdego dnia, dla, dla, dla każdego miesiąca ta liczba operacji może być różna. To jest limit dobowy, przy czym pamiętajmy, że mówimy o tak zwanych 12 równoważnych operacjach, czyli czasem to nie jest dokładnie liczba 12. To jest sytuacja, w której liczymy hałas, wiemy, że hałas małego samolotu albo samolotu w niedużym stopniu obciążonego jest zupełnie inny niż e, hałas wywoływany przez samolot większy i w pełni obciążony. Mieliśmy to dosłownie kilka dni temu, taki przykład, gdy startował e, tutaj z ławicy Airbus A330, który leciał pusty, bo był przebazowywany bodaj do Katowic, był praktycznie niesłyszalny. A sytuacja, w której on wylatuje pełen turystów, pełen pasażerów i pełen bagaży i odlatuje z Poznania do Bangkoku czy do Wietnamu, ten hałas wtedy jest, jest dużo bardziej dotkliwy, ale to był akurat operacja realizowane w ciągu dnia. A moją gościnią jest wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół przeźmirowa i Baranowa, pani Dorota Barełkowska. Dzień dobry. Dobry wieczór, Państwu. Dobry wieczór. Cieszę się, że się słyszymy. No więc, no, pierwsze i wydaje mi się najbardziej oczywiste pytanie co do decyzji lotniska, która miałaby wejść w październiku. Czy to jest z pani perspektywy dobra decyzja? Powiem tak, na początku mieszkańcy y, się ucieszyli z tej decyzji, ponieważ mimo wszystko no, e, cisza nocna tak zwana, czyli ten core night, który miałby mieć miejsce między godziną pierwszą a piątą, e, wydawało się, że jest to m, taki ukłon w stronę mieszkańców, w stronę e, sąsiad, sąsiadujących mie miejscowości, czyli e, przeźmiarowej Baranowa. Natomiast niestety po pierwszym takim entuzjastycznym czy pozytywnym odbiorze tej informacji, przyszła taka refleksja e, i ona jest obecna na forach, e, na, forach na różnych e, grupach e, mieszkańców, na Facebookach, w mediach społecznościowych, że prawdopodobnie niewiele nam to da, mhm. dlatego że e, jak wiadomo, lotnisko ma e, możliwość wykonywania w tej chwili 12 lotów w, no, w nocy, tak, czyli nocy, jak wiemy, według prawa i według takich przepisów, czyli tak zwana ta właściwa cisza nocna, obowiązuje między godziną 22 a 6 rano. Mhm. I, to wtedy, I to jest ta faktyczna cisza nocna. Natomiast te loty będą będą skumulowane w tym momencie między właśnie godziną 22 a 1 mhm. i między 5 a 6. I no, wystarczy sobie wyobrazić, że to jest ten czas, kiedy, y, kiedy zwykły człowiek y, pracujący y, potrzebuje y, y, y, takiego, no, to znaczy, kiedy te, y, kiedy usypia, tak? Między godziną 22 a pierwszą, kiedy jeszcze wiadomo, leży, tak, po prostu chce usnąć. I wtedy, kiedy już niektórzy z nas wstają do pracy albo jeszcze, jeszcze, jeszcze że tak powiem, mogą spać. Więc niestety. Obawiamy się, że, że to niewiele pomoże, tym bardziej, że w tych zapisach jest, jest, jest, zapisane, jest napisane, że y, możliwe są loty awaryjne, y, loty wo wojskowe, różne inne. I jeszcze taki mały, ta, taka mała gwiazdeczka, że są też możliwe przyjęcia samolotów opóźnionych, y, niezależnych od przewoźnika. I z tego co wiemy na przykład w Warszawie, gdzie ta cisza nocna jest dużo dłuższa, takie loty opóźnione, tych lotów opóźnionych jest bardzo dużo, więc niestety wydaje się, że jest to niewielki ukłon w stronę mieszkańców, a nawet może obrócić się to przeciwko nim. Wspomniana przez panią Warszawa ma to Kornight, ma to okienko nocne od 23.30 do 5.30. Czy to by brzmiało już trochę lepiej? Czy to nadal nie jest coś, co mogliby państwo uznać za satysfakcjonujące z perspektywy mieszkańców okolicy? To znaczy, wie panie ja powiem tak, my na, naprawdę nie chcemy wychodzić, nie chcemy być tutaj przedstawieni jako, ta, jako jako takie ro, roszczeniowe osoby, które, które mieszkają koło lotniska i jakby mają jakieś wyima, wyimaginowane żądania. Bo przecież wiadomo, że lotnisko w Poznaniu no, się rozwija i prawdopodobnie będzie się rozwijać. Tutaj można by dużo mówić o historii. No, większość mieszkańców Przeźmiarowa sprowadzała się jeszcze w latach 60 -tych, 70 -tych lub wprowadzała się z taką myślą, że lotnisko zostanie prze, prze, przeniesione. Ale wracając do Pani pytania, no to na pewno byłoby to dużo lepiej, yy, tym bardziej, znaczy, no, czy jakby na, najważniejsza jest ta pora nocna, czyli ta 22.30. Przyzna sama Pani, że no brzmi to dużo lepiej niż godzina Pierwsza w, no, w nocy, gdy większość ludzi jeszcze śpi, znaczy już śpi. No, myślę, że wiele osób z insomnią pewnie by się tutaj e, podpisało pod tym, że czasami trudno jest zasnąć nawet bez samolotów latającymi w okolicach domu. E, czy decyzja lotniska była w jakiś sposób z państwem konsultowana? Nie, mhm. nie, nie. No, to jest właśnie też taki duży kłopot, że... E, jako strona społeczna, no, tym bardziej, że lotnisko przecież doskonale wie, o, tak naprawdę od 2010 roku, kiedy powstało stowarzyszenie i które działa bardzo, bardzo prężnie. I myślę, że z perspektywy lotniska jesteśmy takim partnerem dość trudnym, w takim sensie, że jesteśmy partnerem, który działa no, dosyć skutecznie. Ale cały czas w tych naszych, w tych naszych rozmowach z sportem, chcemy, chcemy uzyskiwać pewien kompromis, tak? Znaczy my jesteśmy gotowi do rozmowy, a niestety w drugą stronę to tak nie działa. Ale jak mówię, no, największe to, co chciałam, żeby tutaj bardzo mocno wybrzmiało, to, to, że tak naprawdę w 2012 roku, kiedy z ustawą podjęto decyzję o rozbudowie lotniska, to z naszej perspektywy to był ten największy błąd, i to jest, to jest i, i teraz to, co czujemy, to, to są wszystko tego konsekwencje, ponieważ po prostu my, myślę, że Polska jest takim krajem, które z pewnym opóźnieniem dojdzie do wniosków, do których doszły już inne kraje europejskie, stolice europejskie, po prostu lotniska wy, wyprowadza się z, te, z centrów miast. Lokalizacja lo, lotnisk tak blisko osiedli mieszkaniowych, a to są naprawdę wielkie osiedla z wieloma mieszkańcami, zawsze będą generowały kłopoty i problemy. I od tego nie ma ucieczki, tak naprawdę. Część z Państwa, um, mówiąc o tym problemie, powołuje się również no, nie tylko na jakieś kwestie no, zdrowotne, snu, głosu, hałasu, ale również na to, że um, państwa nieruchomości, państwa działki mogą też po prostu tracić na wartości, jeżeli faktycznie tej, tego hałasu nie uda się opanować. Niewątpliwie. Niewątpliwie tak jest i z tego powodu, jak wiadomo, lotnisko części mieszkańców wypłacało odszkodowanie. Natomiast no, prawda jest taka, że chce się wejść na ogród i chce się po prostu spędzać czas. No, ja, przy, ja przypominam, że i przez Baranowo, i większość Ławicy są to osiedla domów jednorodzinnych, gdzie po prostu mieszkańcy mają swoje ogrody, w których chcieliby spędzać czas. Więc nawet te odszkodowania tutaj, tutaj nie pomagają. Natomiast prawda jest też taka, że, jest, że istnieje tutaj pewien paradoks. Ponieważ faktem jest, że na pewno te spadki nieruchomości, ten nieruchomości były. Natomiast one dalej pozostają dosyć wysokie, ponieważ jak Pani wie, przeźmiorowo-baranowo mieszka leży w gminie Tarnowo-Podgórne, w jednej z najbogatszych gmin w Polsce i też bardzo wygodnej gminie do życia jeśli chodzi o infrastruktury szkoły, przedszkola, złotki sklepy i tak dalej. Dlatego Wbrew pozorom nadal dużo osób chce tu mieszkać. No zrozumiałe oczywiście, ale to w takim razie jakie państwo jako stowarzyszenie, jako no, jakby nie patrzeć osoby najbardziej zainteresowane tematem, zamierzają w najbliższym czasie, no zmiana ma wejść od października, jakie zamierzacie w najbliższym czasie podejmować kroki, żeby no może nie tyle, żeby ona w ogóle nie weszła, ale właśnie żeby jakiś kompromis może tutaj był wypracowywany. Z przerażeniem patrzymy na, czytam artykuły w, w gazetach ostatnio tutaj w jednej, w jednej z gazet naszych wielkopolskich o tym, że i to już przecież jest informacja w zasadzie oficjalna, że lotnisko ma się rozwijać, ma się rozbudowywać. Miliard złotych zostanie przeznaczony na, roz, na, na kolejną rozbudowę i to jest informacja dla mieszkańców niestety bardzo, bardzo zła. I tutaj myślę, że jestem przekonana, że jako stowarzyszenie będziemy dalej kontynuować te działania, które podejmowaliśmy wcześniej, czyli chcemy zmiany ograniczonego obszaru użytkowania, który naszym zdaniem jest wyznaczony w sposób niewłaściwy i nieaktualny, tak, bo on był wyznaczany w 2012 roku i nie objął wszystkich nieruchomości, które y, powinny tym planem zostać objęte. Ale co jest najważniejsze i do czego na pewno będziemy dążyć, to do nowego raportu y, o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ zmieniły się realia. Wtedy, kiedy to było uchwalane, y, lotnisko obsługiwało niecały milion y, pasażerów. W tej chwili jest to 4,5 miliona pasażerów. Także proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ogromna zmiana a w zasadzie przepisy nie idą za, za tą zmianą. Wspominała Pani o tym, że już wcześniej użyła Pani takiego określenia, że jesteście dla lotniska partnerem, czy może właściwie raczej taką stroną troszeczkę pewnego sporu, bardzo skuteczną. Jak wyglądały właśnie Państwa wcześniejsze zabiegi o, no po prostu, o tak naprawdę uzyskanie jakiejś racji, uzyskanie jakiejś przychylności na przykład, czy to miasta, czy jakiejś ugody z, z, z lotniskiem? Proszę, tak. powiem tak, no to musiałobyśmy przeznaczyć na tą rozmowę tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, plus jeszcze nie ukrywam, że tutaj jeśli chodzi o, takie stronę, o taką stronę formalną, czyli o, o wszystkie pisma, które Stowarzyszenie wysyła i sprawy administracyjne, w których jesteśmy stroną, w różnych sporach, tak tutaj, y, y, to na pewno przewodniczący stowarzyszenia, który dzisiaj niestety nie mógł tutaj się z Państwem połączyć, on jest tutaj w tych sprawach dużo bardziej, y, dużo bardziej zorientowany. Natomiast no, to, co mogę powiedzieć, no, to historycznie jest tak, że faktycznie w tym 2012 roku, y, kiedy mieszkańcy mieli czas, aby, y, y, aby złożyć taki. Y, taki termin do sądów w sprawie odszkodowań, to na pewno stowarzyszenie wtedy było bardzo, bardzo, bardzo, bardzo prężnie działało, ponieważ byliśmy oburzeni tym, że lotnisko chce tak naprawdę ochotą sprawę zamieść pod dywan. Tak? Wiadomo było, że, że, po, że po decyzji i po uchwale sejmików województwa, który w swojej uchwale właśnie stworzył ten obszar ograniczonego użytkowania, który to obszar dał mieszkańcom prawo do ubiegania się o odszkodowanie, to gdyby nie stowarzyszenie, to podejrzewam, że większość mieszkańców po prostu nie miałyby o tym zielone, zielonego pojęcia. A tam były dwa lata tak zwanego terminu zawitego, który trzeba było spełnić, aby w jakiejś perspektywie czasowej móc o takie odszkodowanie się ubiegać. Więc to dzięki przede wszystkim tutaj działaniom stowarzyszenia, tutaj takie poruszenie wśród mieszkańców udało się, udało się zorganizować. I jak mówię, no co jest ważne, to niestety nasze kontakty tutaj z sportem lotniczym, który no wielokrotnie no pomijał nas w swoich, w swoich działaniach, no troszeczkę tutaj brakuje tego dialogu w, na, w naszą stronę i potem jest tak, że my niestety w związku z tym działamy, no tak, no, no po prostu działamy, tak, no, jesteśmy po to, żeby bronić mieszkańców, Te, takie ciała jak stowarzyszenia powstają po to, żeby, żeby inni nie musieli się tym zajmować, robią to ludzie, społecznicy, społecznie, bez żadnych tutaj, nie wiem, profitów, poświęcają swój czas i działają po to, żeby żyło się lepiej. Co do właśnie stowarzyszenia i co do również Państwa działań, jeżeli się spojrzy na Państwa fanpage na Facebooku, to trudno faktycznie nie zauważyć reakcji społecznych, trudno nie zauważyć komentarzy osób, które na przykład nie mieszkają w Państwa okolicy. Zazwyczaj inni komentują Państwa działania i Państwa no, prośby tym, że no, wiedzieli Państwo, gdzie się Państwo wprowadzają Pani już tutaj trochę wspomniała o tym, że to nie do końca tak, że to nie do końca tak, że lotnisko było i że wszystko było wiadomo. Tak. No tak, to jest też bardzo, bardzo długa historia, ponieważ ludzie sobie, ci, którzy, znaczy no, te komentarze, o których Pani mówi, bo my to czasami nawet analizujemy, czy też tak ze zwykłej ciekawości zastanawiamy się, w kim jest aż tyle... E, takiego gniewu i takie no powiedziałabym, no teraz, no, to takie modne słowo hejtu, tak? bo też się spotykamy z takim czymś, jest to bardzo niesympatyczne. Natomiast e, też czasami, właśnie jakby w, w, w, wchodzimy na profile tych osób, a okazuje się, że one mieszkają gdzieś bardzo, bardzo daleko, nawet w ogóle e, poza, poza Wielkopolską. A wracając do historii, no, to te osoby sobie często. E, w, w, pisują lotnisko Ławica i wychodzi im, że lotnisko Ławica to jest faktycznie jedno z najstarszych, o ile w ogóle nie najstarsze mm. lotnisko w Poznaniu, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to było lotnisko wo wo wojskowe, tak? My mówimy o 1913 roku, czyli to jest jeszcze przed pierwszą wojną, e, wiadomo jakie były czasy, no to w ogóle zupełnie inna sytuacja niż obecnie, było to, jak mówię, lotnisko wojskowe, potem po wojnie już i pierwszej i drugiej, to lotnisko w zasadzie się rozwijało no, w bardzo sposób taki powolny, tak? to był tam jeden samolot, Antek, nie wiem czy Pani wie, to, to, takie, to były jeszcze takie starsze samoloty, które tak naprawdę były samolotami wycieczkowymi rejsowe samoloty tutaj prawie w ogóle nie, nie lądowały. Natomiast to dopiero później, w latach 70 -tych. Ale co chcę powiedzieć. Ważne bardzo jest to, że, do, że do, 19, do 1994 roku lotnisko czy plany zagospodarowania przestrzennego dla Poznania mówiły o tym, że jeśli lotnisko będzie się mocno rozwijało, Należy wskazać inne miejsce dla lotniska. Taki był zapis w planie zagospodarowania przestrzeni dla Poznania. I dopiero w 2005 roku to lotnisko zostało wpisane w plany zagospodarowania, ale też z taką uwagą, że jeśli będzie się jakbyś ponadnormatywnie rozwijało, to należy wskazać inne miejsce. I wtedy była taka dosyć duża dyskusja o tym, żeby lotnisko to cywilne, pasażerskie, przenieść do Krzesień. Tak to mówimy o roku 2005, 2006, 2007, aż do 2010 roku. Wtedy też były takie plany właśnie, że do 2010 roku absolutnie mają być zlikwidowane wszystkie loty nocne, jeśli, jeśli takie są. Więc jakby, jakby no, też miasto zdawało sobie z tego sprawę, że Rozwój lotniska w samym centrum jest prawie, że niemożliwe. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że pani sobie zdaje sprawę, że to, że w Poznaniu nie powstają wieżowce, takie wysokie, piękne, no, czas, takie, które są czasami wizy wizytówkami dużych miast, takimi jak, takich jak Warszawa czy Wrocław, nie mogą, się, nie, nie mogą w Poznaniu powstawać, dlatego że e, centrum miasta jest na linii nalotu. Tak, rozumiem. No i, no i tak to jest, więc generalnie większość mieszkańców, która się wprowadzała do przeźmiorowa w 50., 60., 70., bo największy rozwój tej miejscowości to są właśnie te lata, lata 70. i 80., była przekonana, że to albo będzie małe lotnisko cały czas, a, po, a potem mieszkała w takim przekonaniu, że to jest po prostu lotnisko, które zostanie przeniesione dużo lepszą dla lotniska i dla jego rozwoju, co jest bardzo ważne, dla rozwoju tego lotniska, to zostanie przeniesione w, lepszą, w lepsze miejsce. Dla każdej ze stron. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie zobaczymy, jak się będzie rozwijała ta sprawa z ciszą nocną. Czy da się tutaj coś jeszcze zaradzić? Państwu oczywiście życzę przespanych nocy jak najwięcej. Tak, e, tak, I pani tak. również bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Dorota Barełkowska, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia... Barełkowska, tak. tak. Barełkowska, wiceprzewodnicząca? Nie jestem, nie jestem wiceprzewodniczącą. Byłam, to chyba KRS wskazuje, jeszcze stare dane... Jestem członkiem zarządu. Dobrze, to, w takim, radną to w takim razie mhm. pani Dorota Barokowska z Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół przeźmirowa tak. i Baranowa. Bardzo pani dziękuję. Również bardzo pani dziękuję i dobranoc. Dobranoc. A wam również oczywiście życzę dobranoc, ponieważ magazyn reporterów Radia z tą rozmową, z zakończeniem tej rozmowy dobiega końca. Za konsoletą realizatorską był Szymon Dopierała. Przy komputerach odpowiedzialni za transmisję Paweł Zjeżdżałka i Mikołaj Pluciński. Program przygotował Mateusz Markiewicz, zaś rozmawiałam z gośćmi ja, czyli Zuzanna Powłocka-Bulczak. Życzę wam dobrego wieczoru i słyszymy się za tydzień.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 Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23.00 w Radio Afera. Dobranocka.